Trzeci Nefi. Księga Nefiego, syna Nefiego, który był synem Helamana. Helaman był synem Helamana, syna Almy, który był synem Almy, potomka Nefiego, syna Lechiego, który opuścił Jerozolimę w pierwszym roku panowania Sedecjasza, króla Judy. Rozdział pierwszy. Nefi, syn Helamana, odchodzi z kraju i jego syn Nefi kontynuuje zapis Pomimo znaków i cudów niegodziwi planują zgładzić sprawiedliwych W noc przed przyjściem na świat Chrystusa dany jest znak światłości i ukazuje się nowa gwiazda Kłamstwa i oszustwa przybierają na sile, spiskowcy Gadiantona zabijają wielu I w pierwszym roku upłynęło 600 lat od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę i tego roku Lachoneus był naczelnym sędzią i naczelnikiem państwa. I Nefi, syn Helamana, odszedł z Arachemli, oddając swemu najstarszemu synowi Nefiemu pieczę nad mosiężnymi płytami, wszystkimi zapisami, które prowadzono oraz nad wszystkimi świętymi rzeczami, które przechowywali od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę. I Nefi odszedł z kraju, a dokąd poszedł nikt nie wie. I jego syn Nefi zamiast niego kontynuował zapis tego ludu. I na początku 92 roku wypełnienie proroctw proroków stało się bardziej wyraźne, albowiem wielkie znaki i cuda następowały pośród ludu. Jednakże niektórzy zaczęli mówić, że minął już czas wypełnienia się słów Lamanity Samuela i zaczęli wyśmiewać swych braci mówiąc minął już czas przepowiedziany przez Samuela i jego słowa się nie sprawdziły na próżno więc cieszyliście się i wierzyliście i stało się, że podburzyli przeciw nim lud w całym kraju i ci, którzy wierzyli zaczynali się martwić, że z jakiegoś powodu nie nastąpi to, co przepowiedziano jednak wytrwale czekali na dzień, noc i dzień które miały być niczym jeden dzień bez ciemności aby przekonać się, że ich wiara nie była daremna i stało się, że niewierzący ustalili dzień, kiedy mieli stracić wszystkich tych, którzy wierzyli w tę tradycję, jeśli nie spełni się znak zapowiedziany przez proroka Samuela. I gdy Nefi, syn Nefiego, zobaczył niegodziwość swych rodaków, serce jego przepełnił smutek i stało się, że poszedł i pokłonił się do ziemi, i modlił się z mocą do swego Boga za swoich, którzy mieli zostać straceni za wiarę w tradycję ojców. I modlił się z mocą do Pana przez cały dzień, gdy doszedł go głos Pana. Podnieś głowę, i bądź dobrej myśli, albowiem czas jest bliski, i tej nocy dany będzie znak, a jutro przyjdę na świat, by pokazać światu, że wypełnię wszystko, co nakazałem przepowiedzieć moim świętym prorokom. Przychodzę do moich, aby wypełnić wszystko, co objawiłem ludziom od założenia świata i aby wypełnić wolę Ojca i Syna. Ojca ze względu na mnie i Syna ze względu na moje ciało. Oto nadchodzi czas i tej nocy dany będzie znak. I stało się, że słowa, które Nefi usłyszał, wypełniły się, albowiem po zachodzie słońca nie nastąpił zmrok i ludzie zaczęli się dziwić, gdyż nie było ciemności z nastaniem nocy. I wielu, którzy nie dali wiary słowom proroków, przypadło do ziemi i zamarło w strachu, gdyż wiedzieli, że przygotowany przez nich wielki plan zagłady wierzących w słowa proroków został zniweczony, albowiem spełnił się zapowiedziany znak. I zaczęli zdawać sobie sprawę, że Syn Boży wkrótce przyjdzie I wszyscy ludzie na całej tej ziemi od zachodu do wschodu W kraju na północy i w kraju na południu Tak byli tym zdumieni, że przypadli do ziemi Albowiem wiedzieli, że prorocy przepowiadali to od wielu lat I że znak, o którym mówili, był teraz dany Dlatego zaczęli się bać, zdając sobie sprawę z własnej niegodziwości i niewiary i stało się, że przez całą tę noc nie ściemniło się, ale było jasno niczym w południe A rano jak zwykle wzeszło słońce i wiedzieli po znaku, który im dano, że jest to dzień, kiedy Pan ma się narodzić I wypełniło się wszystko, nawet każdy szczegół tego, co mówili prorocy I zgodnie z ich słowem ukazała się nowa gwiazda i od tego czasu zaczęły krążyć pośród nich kłamstwa rozprowadzane przez szatana, by znieczulić ich serca, aby nie dali wiary znakom i cudom, które zobaczyli. Jednak pomimo tych kłamstw i oszustw, większość z nich uwierzyła i nawróciła się do Pana. I stało się, że Nefi i wielu innych poszło pośród ludzi chrzcząc dla nawrócenia i odpuszczenia grzechów i tak znowu nastąpił pokój w kraju. Zaprzestali sporów i było tylko kilku, którzy zaczęli nauczać, starając się udowodnić za pomocą Pisma Świętego, że nie trzeba więcej przestrzegać prawa Mojżesza. I nauczając tak, błądzili, nie rozumiejąc Pisma Świętego. I wkrótce oni także się nawrócili i przekonali o swym błędzie, albowiem powiedziano im, że jak dotąd prawo nie zostało wypełnione, a musi być wypełnione w każdym szczególe. Powiedziano im, że prawo musi być wypełnione i ani jeden znak czy słowo nie przeminie, dopóki wszystko się nie wypełni. I tego samego roku wykazano im ich błąd i przyznali, że byli w błędzie. I tak upłynął dziewięćdziesiąty drugi rok, przynosząc ludziom radosną nowinę przez znaki, które nastąpiły zgodnie ze słowami wszystkich świętych proroków. I dziewięćdziesiąty trzeci rok upłynąłby im także w pokoju, ale spiskowcy Gadiantona, żyjący w górach, nawiedzili ich kraj mordując i zabijając wielu. I nie można było ich pokonać, bo chronili się w umocnionych miejscach i pozostawali w ukryciu. I w czwartym roku siły ich powiększyły się znacznie o odstępców od nefitów, czym smucili się nefici pozostali w kraju. Także lamanici mieli powód, by się smucić, albowiem pod wpływem kłamstw i obietnic zoramitów wielu ich synów, którzy dorośli i stali się niezależni, przyłączyło się do spiskowców Gadiantona. A więc także lamanici cierpieli i zaczęli tracić wiarę. I ze względu na niegodziwość młodego pokolenia nie postępowali już tak sprawiedliwie jak przedtem.